Serdecznie witam w podcaście nie tylko dla orów. Witam dzisiaj z przestrzeni otwartej, czyli piękny, ładny, sympatyczny i zielony park w mieście, w którym mieszkam, w kraju, w którym mieszkam. Gdzie to nie jest ważne ważne, że zima jeszcze tutaj nie dotarła. Mamy jesień, mamy podcast jesienny, zima nie dotarła, a ja idę po rower. Ostatnio troszeczkę nieszczęście się zdarzyło. Muszę wam powiedzieć, że nieszczęścia chodzą parami. W kraju, gdzie mieszkam, mówi się nieszczęścia chodzą trójkami. No ale życie jakie jest, każdy wie. Nieszczęść nikt nie chce mieć. No ale cóż, jechałem sobie, jechałem i pamiętam, całkiem niedawno potrącił mnie lekko samochód. Rama od roweru się wygła, że tak powiem brzydko i nie, niepoprawnie i potem gdzieś znowu jechałem ramy oczywiście naprawiłem pojechałem do spawacza taki wielki, ogromny, murzyński spawacz murzyński wielki zakład samochodowy co różne rzeczy naprawia no i pospawali mi mój Mietek zajął się ogniem cały już myślałem, że nic z tego nie będzie że będę musiał kupić nowego Mietka prosić Trzemiona, żeby kolejny holenderski rower mi przesłał, ale udało się Mietka naprawili trochę miał garba tu i tam, no ale jeździł dalej pięknie no i jedna dziura, druga dziura tuż szprycha wypadła, tuż prycha wypadła no i ostatnio wracając ze szpitala ostatnia moja wizyta w szpitalu w tym roku nie to, że ostatnie już mniej więcej nie chcą to różnie bywa, ale chodzi o to, że um, no wyjęli mi, co mieli mi wyjąć rury stęty, różne inne potwory teraz muszę chodzić strasznie wolno w ogóle źle mi się chodzi, mówiąc szczerze tak wam powiem na ucho um, no bo trochę jestem nieprzyzwyczajony do chodzenia w tych wszystkich szpitalach zazwyczaj co dziwne, jeździłem rowerem a na rowerze wiadomo, się siedzi, tylko majta się nogami. Więc całkiem sympatycznie to wszystko wyszło. No ale wracam do roweru, szprycha wypadła. Tu druga szprycha wypadła, wracałem ze szpitala, wjechałem w jakąś ogromną dziurę i pękły kolejne szprychy i koło mi się usemkowało, Mietek po prostu stracił przyczepność i wyglądałem tak troszeczkę jak taki pijaczek wracający wieczorem do domu. Przed ósemkami, kółkami, za kolami, bo tylne koło zupełnie straciło e, kształt. Zatem oddałem ostatnio rower do naprawy. Mam nadzieję, że zrobią. Dostałem smsa, że rower ze odbioru. No i idę sobie i mówię sobie do Was. A e, o tych nieszczęściach, właśnie. E, rozwaliłem ten rower w czwartek wieczorem, w piątek rano. No cóż, trzeba iść do pracy. No to podszedłem sobie troszeczkę do tramwaju, jak Wam kiedyś mówiłem. I wsiadam na tramwaju, jadę kawałeczek, buch, tramwaj się zepsuł. Kierowca mówi, uwaga, uwaga, hamulce nie działają, proszę wysiąść. No to wszyscy wysiedli, cała swatch. No ale ja do pracy mam kawałeczek, rowerem, jak już mówiłem, 25,5 godziny. Um, no i cóż, poszedłem na taksóweczkę, jedna nie jedzie, druga nie jedzie, trzecia zajęta. No ale przyjechała jakaś bejka z jakimś rumunesku w środku, wsiadłem. Przejechałem kilometr, może półtora. Stanęliśmy na światłach. Gościu chce odpalić, bo mu zgasła fura. I nie da rady. No i cóż, na liczniku troszkę pieniążków. On mówi, no niestety, proszę pana, ale dalej nie pojedziemy, mamy problem. No to cóż, wysiadam z taksywesku. I cóż, pieszo do pracy. Czyli w ciągu... Niecałych 12 godzin kolejna jakby porażka. Um, czyli nieszczęścia chodzą parami. Trzeba było jeszcze coś jednego znaleźć. Jak już wspomniałem w kraju, gdzie mieszkam, nieszczęścia chodzą trójkami. Po polsku chodzą parami. Um, ja idę, jestem w parku całkowicie i kosiarka jedzie właśnie, bo tutaj nawet jesienią się trawę kosi w parkach. E, I muszę wam powiedzieć muszę wam powiedzieć, czekaj, tędy muszę iść kosiarka fajna samochód taki, traktorek taki o, chyba mnie ściga, przepraszam będzie hałas to była kosiarka no i tak sobie myślę, że jeśli dwa nieszczęścia były plus trzecie, no to co czwarte cóż, ciach komputerek się zepsuł wieczorem maczek, ciach bomba. No i cóż, jak to nie być dobrze nastawionym do życia? W pracy koleżance dzisiaj komputerek, bump, następny maczek. Robert Kessling by się cieszył, bo on mówił, Pamiętam, Robert Kesting to taki podcaster wiekowy, szalenie, najbrzydszy w ogóle z polskich podcasterów i on mówi, że Macintosze wszystkie są do dupy i w ogóle i te sprawy i, i pecety, najlepsze komputery na świecie. No wiecie, takie rzeczy, hejterstwo, czyste hejterstwo. Pozdrawiam Cię Robercie, on tam ostatnio nie nagrywa, od dwóch lat jakieś dzieci się u niego pojawiają, w ogóle wysyp będzie dzieci niedługo w polskim podcastingu, ale to dowiecie się całkiem niedługo. A ja cóż, jestem w parku, idę, rozmawiam, gadam i cóż, może czas na małą przerwę, czas na małe reklamy. No i cóż, nieszczęścia chodzą parami, cztery były, zatem mam nadzieję, że piątego nie będzie, czyli przechodzę teraz przez ulicę, idę po mój rower i zobaczymy, czy mnie tak ma się. Dobrze, zatem pozdrawiam Was jeszcze raz serdecznie przed mikrofonem Filip. E, ostatnio ktoś powiedział, że mam strasznie gadane e, pewna niewiasta, ale to tylko przed komputerem, przed mikrofonem albo w parku, a normalnie jestem miły, skromny i nieśmiały facet, zatem przekraczamy granice, zmieniamy się, rozmawiamy, a ja przechodzę przez ulicę i zbliżam się do mojego mietka.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 Witam Was serdecznie, mietek naprawiony, szprychy wstawione, koło wyprostowane. Wracamy, wracamy do pracy, słyszycie tam z tyłu trochę hałasuje, ale to łańcuszek. Tak sobie pomyślałem ostatnio o rowerach, nigdy nie byłem jakiś mega rowerowy. Mój pierwszy rower chyba dostałem na gwiazdkę, jak miałem może 20 lat albo 25. O nie, no znaczy no, dostałem wcześniej, jak byłem malutki, miałem takiego fajnego trzykołowca. Dostałem go chyba z peweksu, pamiętam. No ale taki rower, który sobie sam kupiłem chyba właśnie na gwiazdkę. Właśnie albo dostałem, albo sobie kupiłem. Mama mi dołożyła i kupiłem sobie taką gazelę z bagażnikiem z przodu. Taka była fioletowa, ale milka kolor. Pamiętam, że to było najładniejsze ten rower, rowerze, że on miał taki milka kolor. Nie był za bardzo męski ten kolor, ale pamiętam, rower był fajny. Jeździłem sobie tu i tam i tu i tam. Potem, e, potem ciężko było z rowerami. Potem miałem motorynkę, jedną, drugą. Potem już jakieś samochody, więc po Poznaniu nie bardzo rowerami y, dało się jeździć. Ciężko, ciężko. A w mieście, gdzie mieszkam, jest przyjemnie. I tak jak Wam ostatnio mówiłem w jednym z ostatnich podcastów, na pewno bym nie chciał mieć samochodu w mieście, w którym mieszkam. No bo ciężko, no bo dużo czasu się marnuje, no bo rowerem można popieprzać wszędzie. A pogoda w kraju, gdzie mieszkam, nie jest jakaś mega zła. Może w styczniu i w lutym jest troszeczkę problemów, bo wieją mocne wiatry od morza. Tutaj nad zatoki i troszeczkę, troszeczkę ciężko się jeździ. No ale jeździ się tylko w jedną stronę ciężko, bo w drugą zawsze z wiatrem więc no tyle, trzeba leciuszko uważać ale właśnie w drugim czy w trzecim roku dopiero pobytu tutaj w mieście gdzie mieszkam kupiłem sobie rower sprowadziłem sobie właśnie ładnego takiego holendra mietka jak go na niego, na niego mówię a mietek całkiem się sprawuje nie dbam ostatnio za nie, o niego za bardzo bo, no bo miał jeden wypadek, drugi wypadek, trzeci wypadek już nawet go nie chcieli ukraść Um, bo przypinałem go dość namiętnie i różnymi klamrami, sztabami, łańcuchami na początku. A teraz, jak ma tą ramę złamaną, o czym Pan mówiłem wcześniej, no to pamiętam, że jacyś złodzieje próbowali go tam buchnąć, ale jedną klamrę odpieli i potem patrzę, drugą zostawili, i tak i tą klamrę odpiętą zostawili. Bo pewnie zobaczyli, że Mietek ma złamany kręgosłup moralny, jak i fizyczny. Więc zostawili go, niech sobie żyje do końca na luzie. Trzeba powiedzieć, słyszycie, właśnie karetkę gdzieś tam. Trzeba powiedzieć, że ludzie tutaj troszeczkę są w mieście, gdzie mieszkam, troszeczkę bez mózgu, bo dużo rowerzystów jeździ bez kamizalek, bez kasków, a szczególnie teraz jesienią robi się szybko ciemno, bez świateł. Ja chętnie mógłbym być takim kierowcą ciężarówki jakiegoś tira, i potrącać lekko sobie takich rowerzystów, którzy nie mają absolutnie żadnych świateł. Mógłby zginąć jeden albo dwóch albo trzech rowerzystów. No bo, no bo kurde, no trzeba no, jakieś mieć światła. I, I kask, i cokolwiek, i kamizelkę. No bo wiadomo, że masa robi swoje jeśli nawet samochód byle jaki potrąci rowerzystę no to rowerzysta jest potłuczony potrzaskany i w ogóle całe wykrwi a samochód pewnie ma tylko pęknięte lusterko albo wgiętą karoserię nic więcej więc to takie bez sensu troszeczkę i bez przyszłości mewy mnie atakują mnóstwo w każdym razie w każdym razie Muszę wam powiedzieć, że właśnie rowerowanie w tym mieście jest bezpieczne, jest bezpieczne. Trzeba troszeczkę uważać, wiadomo, ale absolutnie wszędzie da się rowerem dojechać. Za tydzień jadę do dentysty rowerem. O i daleko, daleko. Ale jak będzie pogoda i nie będzie wiało, bo wiatr właśnie jest największym problem, problemem rowerzysty, a nie deszcz, więc jak nie będzie wiało, to ja sobie chętnie, spokojnie, na mietku do dentysty dojadę. No bo ostatnio mam jakiś tam problem. Z, z, z jednym zębem coś nie mogę gryźć za mocno ale to albo wina wieku w którym jestem, albo wina może, że nie wiem no kurde, co to może być w każdym razie przypomniałem sobie właśnie, że dwa lata temu dokładnie o tej porze straciłem moją ósemkę przed wyjazdem do Panamy wyrywali mi ją chyba z dwie godziny no bo nie dało się dziadek za rzepkę, rzepka za dziadka babcia za rzepkę, babcia za dziadka coś było w tym stylu no i ciężko, ciężko było. Mam dzisiaj, może nie przy sobie, ale w domu w moim nowym mm, zdjęcie mojej ósemki w ramkę oprawioną. No i koło łóżka leży zamiast zdjęcia ulubionej dziewczyny, zdjęcie ulubionej ósemki. Dziewczyny odchodzą, ósemki czasem też. E, może o tym już w nowym roku. W każdym razie, w każdym razie tak to wygląda. Mała reklama i wracamy po chwili. Jestem teraz przy ulicy, dość ruchliwej, więc różnie to może być, e, słychać. W każdym razie witam Was ponownie, podcast nie tylko dla Rów. I Muszę Wam powiedzieć o nowym fajnym podcaście, który powinien się już bardzo niedługo ukazać. Podcast o ziołach. Będziemy palić, Wilkifen. fen, zioła i różne inne rzeczy. E, no bo dzieje się w polskim podcastingu. E, grudzień, styczeń, czas podsumowań. Idę teraz pod tunelem, więc o Jezus Maria, nie lubię jak pociąg. Wow. Nie lubię jak pociąg jedzie górą, bo to zawsze mi się wydaje, że most się zawali, tunel się złoży albo cokolwiek i zginę. A w takim wypadku to będzie mokra plama. No może karta USB, na której za, za, na, na, nagrywam, by się zachowała i pośmiertnie moje, mój głos by się pojawił. Jak już wiecie, w tym roku blisko było do śmierci. Był to początek roku, luty. Prawie się przekręciłem, prawie tam wszystko mi się zepsuło, no ale żyję, cieszę się życiem i w ogóle, jak już mówiłem ostatnio w podcaście, może być dużo dziwnych rzeczy. Mogę chwalić, mogę być zadowolony z życia, mogę mówić, że polski podcasting ma się dobrze, że w ogóle jest ok. no bo wymienili mi mózg między innymi, więc jestem całkiem pozytywny, miły, sympatyczny, więc wiecie jak to jest. Co chciałem powiedzieć o polskim podcastingu? No, że schodzą suchy, że Martin z Hugo się pożarli o kasę. Martin zawsze y, kasa, kasa, kasa, bo jak nie będzie kasy, to nie będę robił podcastów. Miły, sympatyczny Martin jest, no ale wiadomo, on y, jeden z niewielu podcasterów, jak nie jedyny, który, który marudzi, że ciągle mu za mało, że ciągle chce kasę, że wszystko kosztuje, że wszystko, na wszystko trzeba płacić, żeby mieć. A wcale nie, bo na przykład taki podcast nie tylko dla Orów jest za darmo, podstacja jest za darmo dla Was oczywiście, bo my tam za to płacimy jakieś groszaki ale nie żebrzemy, nie mówimy dajcie, bo nie będzie dajcie, bo nie będzie podcastów, dajcie, bo bo to jest Wasz obowiązek Oczywiście, ostatnio, nie wiem czy zauważyliście mamy na naszych stronach, nie tylko i wszędzie indziej zakładkę paypala, dajcie żarcie dla Orwai na podstację ale absolutnie nie mówimy nikomu dajcie pieniądze absolutnie nie mówimy nikomu dajcie, bo nie będzie podcastu absolutnie też nie prosimy, żebyście dawali ot, jak stwierdzicie o, jest paypal, może kliknę, może dam super, ale jak nie to dalej będzie się podstacja i megafony wszystkie ukazywały w ogóle coś megafonowego trzeba by w końcu zrobić ale nie tylko orłoski Podcast, bardzo proszę, bardzo proszę, się ukazuje. Może jeszcze jedno a propos tych złych rzeczy, co się ostatnio zdarzyło, to właśnie a propos przyjaciół, muszę troszkę naskarzić na Szczepana, który pamiętam jakiś czas temu, te dwa lata temu, powiedział mi tak na ucho i sympatycznie przytulając mnie i obejmując, że jestem jedynym jego przyjacielem. Tak w zasadzie nie ma żadnych innych fajnych kumpli w kraju, gdzie mieszkamy. No ale widzicie, tak to jest z tymi kumplami że różnie się dzieje. Ja kiedyś Szczepanowi powiedziałem jedno słowo za dużo. No ale dogadaliśmy się, ukochaliśmy się, wypiliśmy piwko. No i teoretycznie było wszystko okej, okay, no ale Szczepan znowu zwariował. I jak wiecie, były małe problemy ze stroną. Szczepan jest właścicielem domeny nie tylko dla orów.com i prosiliśmy z Rafałem, moim sympatycznym kolegą, żeby nam nawet nie przekazywał tej domeny, będziemy za nią płacić, tylko żeby ustawienia nam e, oddał, pożyczył. Szczepan y, pomimo kilku moich pytań absolutnie nie odpowiedział na żadne, tylko zapłać yy, i tyle. Dosłownie w, taki, w, tak, w takim mailu właśnie napisał yy, dawaj kasę i tyle. Coś w tym stylu. Ja, jak już wspomniałem dałem kilka pytań. Dlaczego Szczepan? Po co Ci domena? Czy mógłbyś nam oddać albo ewentualnie dać namiary na, na, na przekierowania? Rafał zna te wszystkie triki, bajery. Ja się nie znam. No ale jak wspomniałem absolutnie, absolutnie zero odpowiedzi no i nie wiem co się z tymi ludźmi dzieje no. możemy się kłócić, możemy czasem mieć dziwne zdania, różne zdania ale nie rozumiem takiej czystej, stuprocentowej złośliwości tak, tak no to co, będziemy pomału kończyć ten 20-minutowy podcast a propos strony, uważajcie będziemy może coś zmieniać, może nie na pewno, będzie, na pewno będzie aktywna domena nie tylko dla dlaorłów.org. To chcemy zrobić. Nie tylko dla dlaorłów.com. Myślę, że dalej będzie działać. Postaram się z Rafałem pogadać, żeby to wszystko ładnie chodziło. A ja cóż, razem z Mietkiem prowadziłem dzisiejszy podcast, w zasadzie połowę podcastu. I pozdrawiam Was gorąco, pozdrawiam Was przedświątecznie. Świąt nie lubię, ale jakoś tak się zastanawiam do końca, dlaczego tych świąt nie lubię może to będzie w następnym podcaście, może za dwa tygodnie. W każdym razie pozdrawiam Was serdecznie. Życzę Wam, żeby było ciepło, sympatycznie. No i do śmiechu, no bo trzeba się radować życiem i trzeba być pozytywnym. Zatem nie tylko dla Orów. Pozdrawiam Was i zapraszam jak co wtorek na kolejny podcast, pomimo małych, skromnych problemów ostatnio. Słuchamy podcastów nie, nie, tylko nie tylko dla orłów. Podcastów? Jednego czy kilku? No, jednego ma jeden tylko. <głos> ok, jeszcze ne. Blondę na to paliło. Ok. No. Słuch nie ta muza. To tak miało być na święta. Ok. Jecie was? DJ? O. Słuchamy podcastu nie tylko dla orłów. Nie, to już było.